Zapraszam Państwa do zajmowania miejsc. Będziemy kontynuować nasze spotkanie. W tej części popołudniowej mamy dwa wystąpienia. Pani Małgorzaty Surmy, warsztaty Wreszcie Żyć, a psychoterapia i Pana Jacka Ten tęsknota i obdarowanie, doświadczenia sprawdzenia grup Wreszcie Żyć, 12 Kroków w pełni życia. Później będzie przerwa na kawę, pół godzinki, a później będzie dyskusja i powołanie zespołu koordynującego pracę 12 kroków w Polsce i jej nawiązanie oficjalnej współpracy z Niemcami. Nieoficjalnie mamy już współpracę. Nieoficjalnie współpracujemy. Istonia na Tak, historia dzieje się na naszym... Fakt, Witam Państwa serdecznie. Mam przyjemność dzisiaj podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat relacją między warsztatem wreszcie żyć a psychoterapią jestem psychologiem, psychoterapeutą jestem związana ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich ale też związana z warsztatem przeszłam ten program jakiś czas temu i obecnie prowadzę dwie grupy tutaj w Warszawie jest to też dla mnie taka E, takie osobiste, e, nowe, ciekawe doświadczenie, zawodowe i osobiste. I właśnie w trakcie e, swojej e, pracy w warsztacie miewałam e, nieraz takie, e, takie refleksje, e, co się w tym programie dzieje, co się dzieje też w psychoterapii, ale też widziałam pewne różnice, co się dzieje w programie, a czego nie ma w psychoterapii i chciałabym się z Państwem jakoś podzielić. Po co? Chciałabym pokazać, spróbować pokazać Państwu, że program 12 Kroków to jest droga takiego zintegrowanego rozwoju, psychicznego i duchowego. Chciałabym też pokazać, że jest możliwe połączenie, że jest możliwy ten pomost, o którym też Helga wcześniej mówił, pomiędzy duszpasterstwem, a psychoterapią. Pomiędzy rozwojem duchowym, a leczeniem swoich zranień psychicznych i rozwojem psychicznym. Jak moje wystąpienie zaplanowałam w ten sposób, że chciałabym poprowadzić Państwa przez ten proces dwunastu kroków, Wskazując przy każdym kroku, czy na takich kilku etapach, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy programem 12 kroków a psychoterapią. Krok pierwszy to jest taki czas, gdzie osoby doświadczają poczucia słabości. Widzą sobie potrzebę pomocy. To przyznanie się do bezsilności jest pierwszym krokiem, żeby w ogóle zacząć szukać na zewnątrz, poza sobą, jakichś źródeł wyjścia z trudnej dla siebie sytuacji. Dzięki temu wyjściu dokonuje się przełamanie izolacji, przełamanie samotności. Gdy ludzie się spotykają w grupie, Dwunastokrokowe i okazuje się, że inni mają takie same problemy albo podobne, to doświadczają czegoś, o czymś tutaj też Państwo dzisiaj mówili, czegoś niesłychanego, a mianowicie takiego doświadczenia, że inni mają podobne i że nie jestem sama w tym doświadczeniu. Podobne zjawiska mają miejsce na początku psychoterapii. W tym pierwszym, początkowym etapie potrzeba pomocy. Poczucie słabości, bezsilności jest tym, co przyprowadza ludzi do takich ośrodków, jak nasz. Drugi krok, krok drugi i trzeci, to jest taki czas, gdy wzbudzona potrzeba uzyskania pomocy prowadzi ludzi do takiego pytania, czy mogę tę pomoc uzyskać. Rodzi się taka, takie wahanie, nadzieja, ale połączona z obawą. Czy, mogę, czy jest jakieś, jakieś źródło pomocy? A więc to wzbudzanie nadziei ma miejsce zarówno w psychoterapii, jak i w warsztacie 12 kroków. W programie 12 kroków ta nadzieja jest kierowana wprost i bezpośrednio do Boga. Bez ogródek, bez owijania w bawełnę, wprost jest kierowana do Boga. No dlatego, że też osoby, które przeszły ten program, jakoś doświadczyły, że właśnie w relacji z Bogiem znalazły pomoc. W psychoterapii ta nadzieja nie jest kierowana wprost do Boga. Tą nadzieją są zwykle otoczeni terapeuci, czy też grupa, jeżeli to jest terapia grupowa. To już ksiądz Jaworski wcześniej wspomniał o tym, że we współczesnej psychologii i psychoterapii mamy do czynienia z, z takim otoczeniem duchowości, atmosferą tabu. Nie jest dobrze, nie jest profesjonalnie mówić o duchowości i psychoterapii. Są, taka jest rzeczywistość też u nas w Polsce. Nie jest to profesjonalne więc jeżeli pacjent przychodzi z takim doświadczeniem cierpienia to psychoterapeuta nieraz czuje się jakby zablokowany nawet jeżeli gdzieś w środku jest przeświadczony o tym osobiście że rzeczywiście tym który jest jedynym adekwatnym adresatem tej nadziei jest Bóg to nie czuje takiego miejsca w psychoterapii żeby to wprost wyrazić ponieważ jest profesjonalistą a duchowość psychoterapii nie jest profesjonalna. I to się zmienia na świecie, i jest też taką nadzieją naszego stowarzyszenia, że to się też będzie zmieniało w Polsce. Od tego kroku drugiego, trzeciego zaczyna się proces budowania więzi, odbudowywania więzi też właśnie to, co wcześniej tu już Państwo usłyszeliście, że potrzeba więzi jest jedną z podstawowych, kluczowych, żeby człowiek mógł zdrowo funkcjonować. I w programie 12 kroków osoba jest wspierana do tego, żeby w pierwszym rzędzie budowała tę więź ufności, to przymierze z Bogiem. W pierwszej kolejności. W psychoterapii ta więź, relacja, przymierze terapeutyczne jest budowane bezpośrednio z terapeutą, z grupą. Podsumowując, ten etap kroków od pierwszego do trzeciego można porównać do takiego pierwszego etapu w psychoterapii. Kiedy to człowiek doświadcza trudności i potrzeby pomocy? Zwraca się o tę pomoc czy do psychoterapeuty, czy też do grupy y, dwunastokrokowej i ma takie doświadczenie, że jest przyjęty, taki jaki jest, że tu można być grzesznikiem, tu można mieć problemy. Y, dzięki temu doświadczeniu może się zawiązać w przymierze terapeutyczne. Y, coś, co jest niezbędne do... Y, dalszej pracy, czy psychoterapeutycznej, czy też dalszej pracy na drodze rozwoju. Jeżeli człowiek nie będzie miał tego doświadczenia, przyjęcia takim, jakim jest, akceptacji, nie pójdzie dalej. Ten krok 1-3 można by porównać do tego, co nazywamy oddaniem swojego życia Jezusowi Chrystusowi jako Panu ten proces właśnie w grupie dwunastokrokowej tak można by używając języka duchowego nazwać i streścić. Wie, w psychoterapii nie ma to miejsca. I też, też może teraz poczynię taką uwagę, że mówiąc psychoterapia oczywiście czyni o bardzo duże uogólnienie. Ze względów praktycznych takie uogólnienie poczyniłam, ale też chcę, żeby Państwo mieli gdzieś jednak w świadomości taki fakt, że są różne nurty w psychoterapii i w psychologii. Jest też taki nurt, który my w stowarzyszeniu staramy się rozwijać, to znaczy psychoterapii chrześcijańskiej, w której pracujemy zgodnie z przekonaniem, że osoba jest ma swoją sferę duchową, psychiczną i fizyczną, biologiczną i uwzględniamy w psychoterapii ten wymiar duchowy osoby jest to dla nas ważny element pracy i w ogóle z tego powodu powstało stowarzyszenie że była taka grupa psychologów którzy chcieli tak pracować nie chcieli odcinać żeby nie widzieć tego aspektu duchowego w pracy ze swoimi klientami Krok 1-3. Czasami jest tak, w pracy grup 12 krokowych obserwuje się takie zjawisko nazwane Two Steppers. Czasem jest tak, że osoby zatrzymują się na tym etapie i od razu przechodzą do kroku dwunastego, dzieląc się z innymi. W zasadzie czym na tym etapie mogą się dzielić swoją, swoim doświadczeniem bez silności. I w związku z tym jest osoba w grupie dwunastokrokowej, jak i w psychoterapii jest zachęcana do tego, żeby dalej kontynuowała pracę, mimo, że tutaj na tym etapie można dostać, doznać pewnej, pewnej ulgi. Myślę sobie, że podobne zjawisko ma też miejsce w grupach religijnych. Może Państwo mają takie doświadczenie, czy widzieliście takie zjawiska, że ktoś przyznaje rzeczywiście no, mam kłopot w tym, mam kłopot w tym, oddałem to Panu Bogu, i kropka. I kropka. I w zasadzie nic się nie zmienia w życiu. Tak? To jest właśnie takie zjawisko two-steppers. Stwierdzam fakty, oddaję się, deklaruję zawierzenie Bogów i czekam na cud. To jest właśnie to, co Helgi nazwał takim czekaniem na cud. Czyli nie, nie, nie podejmując jakiegoś wysiłku pracy własnej. Oczywiście można tak czekać, ale przeważnie zmiany nie przychodzą. Krok czwarty, jak robiłam ten program, bardzo mi się kojarzył z tym, co się dzieje w psychoterapii. Bo krok czwarty to jest taki czas namysłu w tym celu, żeby osiągnąć wgląd, zrozumieć, zobaczyć swoje dysfunkcyjne wzorce funkcjonowania, swoje schematy, swoje role, w których osoba funkcjonuje. To samo dzieje się w psychoterapii. Jest też tak, że my w tej wersji programu Wreszcie Żyć, którą tutaj u nas rozwijamy, wprowadzamy w tym kroku czwartym konsultacje indywidualne. Każdy z uczestników ma możliwość spotkania indywidualnego z osobą prowadzącą po to, żeby pogłębić ten proces wglądu, samopoznania. I ta możliwość konsultacji indywidualnych, jest kontynuowana do końca programu. Czy przez kilka następnych miesięcy. Stanąć w prawdzie. Krok piąty to jest właśnie taki, taki, taka zachęta, zaproszenie do tego, żeby przełamać tajemnice, z którymi się pozostawało długi czas. To jest zachęta do tego, żeby stwierdzone schematy funkcjonowania podzielić, pokazać Bogu innym. To samo się też dzieje w psychoterapii. Gdy osoba odkrywa swoje, swoje wzorce funkcjonowania, nieraz są to sprawy bardzo wstydliwe i dotychczas zachowywane w tajemnicy, wyznając je, czy rozmawiając o tym z, z terapeutą, doświadcza tego samego, tego wszystkiego, co, co w grupie 12 na tym etapie. Dzięki doświadczeniu akceptacji, i przebaczenia, może sama też bardziej siebie zaakceptować. A co z kolei ogromnie zwiększa motywację do dokonania realnej zmiany. I znowu, bez tego doświadczenia, akceptacji, przyjęcia, bardzo trudno o zmianę. To samo nacisk na to samo kładziemy w psychoterapii. Mówimy o relacji terapeutycznej, która jest niezbędna do tego, żeby proces leczenia mógł zaistnieć i być kontynuowany. W kroku szóstym mamy takie, taki czas przyjrzenia się, czy naprawdę chcę coś zmienić. W psychoterapii nazywamy to oporem przed, przed zmianą. Przyszedł czas, że osoba zdaje sobie już sprawę z tego, co należałoby zmienić, ale rezygnacja z tych starych ról, ze starych mechanizmów, ze starych um, takich ratowników, um, które, um, które człowiek znajdywał w swoim uzależnieniu, czy w swojej roli, trudno jest z nich zrezygnować. Więc krok szósty um, jest też Proszę zobaczyć, niezwykła delikatność, szacunek i takie pełne poszanowania wolności prowadzenia. Jest tutaj miejsce na wszystko, na to, żeby się zastanowić, żeby dojść do tej gotowości, zobaczyć też, że nie bardzo chce się rozstać z tymi mechanizmami. Jest tutaj miejsce na wszystko. W tym punkcie jest czas na takie właśnie na otwarcie się na współdziałanie, na cud i pracę własną. Tutaj osoba widzi to, spotyka się z tą, z tą koniecznością, że musi w sobie rozbudzić gotowość, a nie tylko czekać na cud, na pomoc siły wyższej czy Boga. W tym miejscu jest dokonywana ta decyzja o tym, czy chce iść za tym. Krok siódmy jest już podjęciem tej decyzji. Tutaj zostaje jakby tak rozpracowywana, można powiedzieć, ta modlitwa o pokój ducha. W tym miejscu uczestnik rozeznaje, co jest zakresem jego odpowiedzialności, a co jest zakresem bezsilności. Na co ma wpływ, a na co nie. To samo też dzieje się w psychoterapii. Rozpoznawanie zakresu wpływu to jest to, nad czym też pracujemy w psychoterapii. Rozwój pokory. Mówi się, że krok, szósty, krok siódmy jest ym, takim wstęp, kluczem do pokory. Dlaczego? Yy, osoba przyznaje tym, że potrzebuje pomocy w tej zmianie. Widzi, że ta zmiana dla niej samej jest niezwykle trudna. I w psychoterapii często też jest taki moment, może macie, macie Państwo takie doświadczenie, że dochodzi się do jakiejś ściany. Jest taki punkt, że już wszystko wiem, <głosy> już ta rodzina przeczesana, już ta przeszłość po prostu zobaczona w powiększającym y, szkle. Już wiem, co trzeba zmienić. No niby chcę, jest tyle za i tyle przeciw. I gdzieś jest na końcu, na, na, na dnie serca takie doświadczenie, że potrzebuje jakiejś pomocy, żeby zmienić serce. Że taka najgłębsza zmiana musi się dokonać mocą kogoś silniejszego. Że jest jakaś ściana. Z czasem też jako terapeuci mamy takie, takie poczucie roz, rozłożenia rąk. Co dalej można zrobić? Doszło się do jakiejś ściany i dalej już trzeba oddać komuś. To jest właśnie taki czas. Z Potrzebuję pomocy, żeby pójść dalej. Tylko ten, który stworzył to serce, może mi pomóc i naprawdę zmienić. Kroki kolejne, ósmy i dziewiąty, to jest robienie porządku w swoich sprawach, w relacjach z innymi osobami. Dla mnie to było oszałamiające doświadczenie, że tutaj w tym programie jest takie miejsce i to jest przewidziane i to jest konieczne w psychoterapii czasem się to zdarza czyli to jest tak opcjonalnie coś takiego się wydarza często w psychoterapii istnieje takie ryzyko usprawiedliwiania się doszukiwania się wyrządzonych krzywd obarczania nimi tych wszystkich innych rodziców, często też Osoby przychodząc na psychoterapię mają takie wyobrażenie, że tu po to się będzie rozmawiać o jakichś ważnych osobach z ich życia, żeby ich obarczyć winą. I w związku z tym są zablokowane na badanie tych związków, na badanie relacji ze swoimi rodzicami, obawiając się tego. A co oczywiście nie jest celem psychoterapii. Może się czasami zdarzyć. Natomiast czy że jakimś, y, jakąś wartością ogromną, niezwykłą mądrością tego programu jest to, że to jest niezbędny punkt wbudowany w całą strukturę. Nie można go obejść. Jest taki, taki punkt, żeby zobaczyć, jaki ja mam udział w tych dysfunkcyjnych relacjach. Jaki jest mój wkład i moja wina. Y, tutaj jest miejsce na realne na realne przyznanie się do winy, na próbę naprawy tego, co jest moim udziałem. Dzięki temu, dzięki tym faktom, dzięki tym doświadczeniom może się zadziać coś, co nazywamy wzięciem odpowiedzialności, przyjęciem odpowiedzialności za siebie, wyjściem z roli dziecka roszczeniowego, skrzywdzonego. Tu się rośnie, w taki sposób się rośnie, realnie i faktycznie. Podsumowując, kroki 4-9 to jest, to jest taki etap podobny do drugiego etapu psychoterapii, kiedy się zajmujemy osiąganiem wglądu. Przedmiotem pracy jest przeszłość, są relacje z innymi osobami, gdzie poszukuje się dysfunkcyjnych schematów funkcjonowania. I to wszystko jest możliwe dzięki doświadczeniu dobrej relacji, dzięki doświadczeniu akceptacji i przebaczenia. I w programie ta akceptacja przychodzi nie tylko od grupy, ale też od kogoś, o kim się wie, że tę akceptację daje zawsze i bez względu na, na wszystko, na to, co się odkrywa. Więc to doświadczenie akceptacji może być nieporównywalnie mocniejsze, oparte na mocnych fundamentach. Nieraz też psychoterape jako psychoterapeucie doświadczamy takiej takiej nieadekwatności, że czujemy, że jesteśmy w stanie kogoś przyjąć, ale do, do pewnych granic, w jakimś określonym zakresie. Mamy też swoje różne uprzedzenia, pomimo tego, że nad tym oczywiście pracujemy i szkolimy się po to, żeby to jak najbardziej wyeliminować, żeby być jak najbardziej zdolnym do przyjęcia i do akceptacji, ale jednak trzeba to stwierdzić, że mamy w tym swoje ograniczenia. Natomiast, jeżeli te, ten proces się oprze na relacji do Boga, no to to jest ktoś, kto nie ma tych ograniczeń. Nawet jeżeli grupa jej czasem ma. Ale to nie grupa jest dawcą akceptacji. Może dać poczucie akceptacji, ale sama potrzeba jest zaspokojona przez kogoś innego. Poczucie czasem jest, czasem nie ma. Krok dziesiąty to jest proces zapobiegania nawrotom. To, co w psychoterapii też e, robimy. To jest wspieranie dokonanych zmian i zapobieganie na co dzień. Krok jedenasty, w, w, dalej w tym nurcie zapobiegania nawrotom, e, jest budowaniem, utrwalaniem, zacieśnianiem więzi e, z Bogiem. E, na, czego też nie ma w psychoterapii, wprost ukierunkowanie na Boga jako podstawowa, główna postawa życiowa. Dzięki temu się też umacnia więź i przynależność. Stać się świadkiem w służeniu innym, w dzieleniu się, w byciu przykładem w służeniu, wsparciem, pomocą. Też raczej tego zjawiska w psychoterapii wprost nie ma. Podsumowując, dwa ostatnie kroki to są takie kroki, stricte działania. Przedmiotem pracy jest teraz teraźniejszość. Osoby pracują nad tym, żeby utrwalać i rozszerzać wprowadzone zmiany. To wszystko jest możliwe dzięki stałej więzi z Bogiem, dzięki dopływowi łaski, dzięki stawaniu w pokorze na co dzień. Podsumowując całość, zarówno w warsztacie wreszcie żyć, jak i w psychoterapii, warsztat wreszcie żyć jest też pracą grupową, tak? więc obserwujemy takie same, czy podobne w części czynniki leczące, takie jak doświadczenie, akceptacji, spójności, jedności grupy, rozbudzania nadziei, poczucia podobieństwa. W tych grupach również osoby mogą skorzystać z wiedzy i informacji, mogą się uczyć, mogą odreagowywać, mogą przeżywać swoje emocje jest na to miejsce. To są też czynniki leczące właściwe psychoterapii. Ważnym czy głównym czynnikiem leczącym jest relacja. W psychoterapii z terapeutą czy z grupą, w warsztacie wreszcie żyć również z grupą, z osobami, które towarzyszą, ale głównie nie z Bogiem. Źródłem siły oparcia w warsztacie wreszcie osoba jest do tego prowadzona, że to jest źródło siły. Tam jest odsyłana. On jest źródłem siły. W psychoterapii dąży się do tego, czy prowadzi się osobę do takiej dojrzałości psychicznej, która się wyraża między innymi w tym, że człowiek znajduje w sobie oparcie że staje się wewnątrz sterowny, no, znajduje motywację wewnętrzną, czym też już wcześniej mówiliśmy. I na tym również polega dojrzałość psychiczna. Że doroślejemy, stajemy się niezależni. Osoba prowadzącego też jest różnie rozumiana w psychoterapii i w warsztacie wreszcie żyć. W warsztacie jest ona takim przepraszam za, za za takie swobodne wyrażenie, za takim kanałem łaski. Iść narzędziem. Jak najlepiej pójdziemy. W psychoterapii można by porównać terapeutę do takiego katalizatora. 12 kroków jest to jak nowa filozofia życia. Daje określoną strukturę. Daje płaszczyznę odniesienia. Można zobaczyć, w którym jestem miejscu, co jeszcze przede mną, co się nie zadziało, a powinno się zadziać, żeby zaszła zmiana. Daje takie realne odniesienie. Daje też coraz to nowe i głębsze możliwości interpretacji. Jak ktoś zaczyna kroki, czyta je tak pobieżnie z podręcznika, może kompletnie nic nie rozumieć, o co w tym chodzi przejdzie warsztat, rozumie już to trochę bardziej. Zacznie prowadzić grupę, rozumie to już trochę bardziej i trochę inaczej. I to jest taka właśnie droga po spirali do góry, o czym też y, wcześniej była mowa. Ten rozwój jest permanentny i cały czas gdzieś trochę na wyższym y, poziomie dojrzałości. I tym mogę zakończyć. Y, Moim Celem było porównanie, ale nie w celu oceny gorsze, lepsze. Chciałam pokazać, że 12 kroków jest to propozycja, w ramach której można równocześnie iść dwutorowo, rozwijać się duchowo, nawiązywać rzeczywistą, żywą relację z Bogiem i porządkować swoje sprawy, dojrzewać psychicznie. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy do dyskusji. Mamy trochę czasu. Możemy wykorzystać teraz albo uh, później uh, na plenarne. Ale jeśli były uh, pytania do Pani Małgorzaty, to bardzo proszę. Czy refleksje dotyczące tego? Te... Tak w stanie. że ja nie Ja chciałam się zapytać o poziom otwarcia. Czy jest jak gdybyśmy na grupie prawodawczej, a na grupie w Polsce? To Pani na myśli um, głębokość spraw, Ta. tak? czy poziom intymności, a Ta. spraw, spraw? Tak? Y Porównując te dwa doświadczenia, mogę powiedzieć, że jest to bardzo podobny poziom. To jest naprawdę głęboka praca. tak no, że... czy nie za głęboką? Nie. Że... Nie ma tutaj jakiegoś ograniczenia. Wręcz ma takie spostrzeżenie, porównując do doświadczenia różnych grup terapeutycznych, rozwojowych i tej grupy dwunastokrokowej, że ja miałam takie, takie spostrzeżenie, że te grupy są bardziej otwarte. Może też to się bierze z tego, że przychodzą osoby, które mają z gruntu i z założenia wysoki poziom zaufania do tej pracy. Czują się bezpieczne w tym. Naprawdę, ja mam na pierwszym, drugim spotkaniu Pamiętam, jak się dzieliłam z tym, tym zdziwieniem z Jackiem, tak o, takim poziomem otwartości. Zwykle jest tak, że w grupach pierwszy czas to jest czas badania, eksplorowania takich fasadowych zachowań obronnych, a tutaj od razu było przejście do meritum od razu kawa na ładę. Więc może to jest związane właśnie z takim poczuciem bezpieczeństwa, które. Które się wiąże z tym, że to jest problem dla chrześcijan, czy jakoś osoby się utożsamiają z tym myśleniem i z, z, z takim do życia. Tak, nie wiem, czy to jest ten moment teraz właściwy, tak? Nie, tylko naprawdę. To znaczy, chodzi o to, że nie wiem, jakie Pani ma doświadczenie, bo zdaję sobie sprawę i takie same mam, jeśli chodzi o otwartość, ale co z otwartością na Pana Boga? Bo ja mam takie doświadczenie z grupy, że przychodzą ludzie, którzy z są od kościoła i trudno... No, no. No. No, nie, tak z no, Nie, to nie, to jest, to, nie może życze, tutaj, frase, do, to może ja wstanę i powiem głośno. O, tak, no, Chodzi o takich ludzi, którzy są tego, i mają doświadczenia pana Boga. I, i w, w tym sensie, no może to jakiś się hamuje ten proces tutaj inni muszą poczekać, prawda no, no różne mamy na ten temat i taki pomysł przychodzi czy nie zaczynać tych grup z jakimiś rekolekcjami, prawda? bo tutaj jest mowa o tym trzecim kroku przyjęciu Chrystusa jako Pana Zbawiciela. Mamy to tak samo na różnych rekolekcjach i ja miałam takie, takie wrażenie, że no, dla tych ludzi yy, niewierzących, prawda? którzy chodzą w Kościół, którzy nie praktykowali, to jest olbrzymia trudność, oni są otwarci na poziomie psychologicznym, chcieliby dzielić swoje problemy, ale tutaj ja myślę, to jest za trudne dla nich, ta ścieżka duchowa. Takie jest moje doświadczenie. Tak I pani miała podobne doświadczenie. Na pewno jeszcze będzie, będzie Jacek pewnie o tym mówił, ale też mogę się podzielić tak takim spostrzeżeniem. Znaczy, mam podobne spostrzeżenie jak książka, to jakby po pierwsze. Ja uważam, że wielką wartością programu 12 kroków, czy tego warsztatu, jest właśnie taka zgoda na to, w jakim się jest momencie, w prawdzie. I to jest chyba największa wartość tego programu, że naprawdę przychodzą różne osoby z różnym doświadczeniem, jedni wspólnot, a inni w ogóle, gdzieś niepraktykujący na przykład. Ale dzięki temu, że nie ma na wstępie jakichś założeń, Jaki tu jest poziom oczekiwany, jaki obraz Pana Boga jest, czy relacja z Bogiem, czy poziom duchowości jest oczekiwany. Dzięki temu ta relacja może się rzeczywiście zadziać osobiście, że, że osoba wchodząc w swoje sprawy spróbuje poszukać ratunku czy pomocy od Boga w tych konkretnych sprawach taki sposób, w jaki jest dla niej możliwy na tym etapie. Może w bardzo prosty, może w bardzo no nie wiem, nieoczekiwany, ale dzięki temu może mieć żywe doświadczenie. Ich bin teologe. Ja jestem teologiem. I dlatego chciałbym udzielić odpowiedzi z mojej perspektywy in tym Schritt wo es von Gott Rede ist, steht immer Gott, wie ich ihn verstehe. Roku, jest, Bogu, jest to tak Bóg, taki, jak go Es ist keine Indoktrination der Kirche. I nie ma tu ze Es ist ein Gespräch von den Menschen, wie sie Gott gerade verstehen. jest to rozmowa człowieka o, o... Z Bogiem tak, jak go rozumie, ten człowiek. Theologie von unten. Theologie od dołu. I to jest eine neue Erfahrung, vielleicht. Być może jest nowe doświadczenie. Du alles sagen, was glaubst, auch wenn es ist. Możesz powiedzieć wszystko, w co wierzysz, nawet jeżeli nie do końca, nie do końca jest to poprawne. Und weil alle reden, ist das Bild größer. I. I możesz to powiedzieć, bo niekoniecznie to, co wszyscy mówią ma być słuszniejsze. Później jeszcze o tym. Później jeszcze o tym. Później będzie czas na godzinę prawdy, czyli na Biblię. Później ma Pan na myśli poza programem Głady? Panie być może. Myślę, że to, yy, to o czym wcześniej tutaj Pani zechciała yy, się z nami podzielić, tym doświadczeniem właśnie, że jest teologiem. Czyli ma ten background, ma przygotowanie, a mimo to doświadcza, że brakuje takiej żywej relacji z Bogiem. W tym programie jest taka, taka przestrzeń na to, żeby to się zadziało rzeczywiście w takiej relacji niekoniecznie zaczynając od jakiegoś poziomu wiedzy czy czynności. Nie mi oczywiście chodziło o doświadczenie pana pana, bo nie wiedzę. można iść wcześniej, ale rozumiem. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo serdecznie Jacku. Ci Dziękuję. Z tego co ja zrozumiałem, w tej grupie, która przez internet pracuje, to było jakieś przygotowanie takie duchowe? No, tak. dla no, dlatego, że y, wszyscy nam mówili, że damy radę. To jest niemożliwe, zrobić programu, kiedy się wzajemnie nie widzimy. Że większość przekazu, no, tak, no to jest prawda, że większość przekazu jest niewerbalna. Ale okazało się że oczywiście spotykamy się około raz na trzy miesiące, plus kolekcji które ma syka plus ci, to mieszkają w oczywiście częściej się widzą, jest Skype, jest telefon, jest... No i to różne sposoby sposób komunikacji. I wiem, że przed naborem do grup, zarówno w Sycharze, jak i w SP, SPH jest taka tendencja i taka praktyka, że spotykamy się z każdym z uczestników i rozmawiamy, przynajmniej krótko, na ten temat, E, obecności i pracy i pracy w grupie. To dotyczy zarówno e, pewnego poziomu dyspozycyjności w sferze psychicznej, jak i w sferze e, religijnej. Dlatego, że tutaj mówimy się.